Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Podcast nie tylko dla Orłów, serdecznie witamy. Koncert Klanat. Chciałem się spytać, czy pani coś wie o Romi Chudzie? Wiem, że jakieś 20 lat temu to był bardzo przystojny facet. Tak, dopóki nie stał się blondynem, tak? tak? Tak. Znajdujemy się na koncercie za chwilę, gdzie Klanat grało. I chciałem się spytać, jakie są pani oczekiwania przed koncertem. Czy będzie Romi Hood grał? Nie...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 Okay. Yeah, from the north. from so the, so the, the north of Dublin <laughs> are, are poorer than as, south. As myself and Goshi were talking about, we loved the guy in the series. We're very uh, impressed by uh, him. The, the, the, the blonde? Her, the dark, no, the no. God, no. Stop watching it when he came involved. Uh-huh. Okay. Thank you. So, <laughs> well, let's see what's happened. And we come back after the concert. Okay. Um, what's your expectation about Robin Hood? Oh. Thank you very much zielonej Irlandii. Tu podcast. Nie tylko dla orłów. Tak właśnie, wprost z zielonej Irlandii, prost z zielonego już prawie wiosennego dawina. Specjalnie dla Was, moi drodzy, podcast nie tylko dla orłów. Przed mikrofonem Filip Dawniński z trzeciego piętra Hassel Forbes, Docklands, Dublin, Irlandia. Serdecznie witam. Witam przede wszystkim moich starych, dobrych słuchaczy. Witam Cię, Czerwek. Witam Cię, Martin. Witam Piotrka z Krakowa, Granda i Kamila. Witam wszystkie piękne dziewczyny. Witam wszystkich pięknych mężczyzn. Zaczynamy podcast 71. Dzisiaj będzie prze... Hmm, może inaczej powiem. Dzisiaj będzie ogromna ilość irlandzkich rzeczy, bo... Paddy's Day, bo... Długi irlandzki marcowy weekend związany, można by powiedzieć, z dniem Patryka, tak się wyrażę. Czyli dzisiaj podcast numer 71, patrykowy podcast Paddy's Day Part 2. Pamiętacie moi drodzy, rok temu niesamowicie... Sympatycznym i przystojnym Szczepanem prowadziłem podcast. Szczepana już nie ma wśród nas, że tak się wyrażę. Co nie znaczy, że podcast nie może być piękny, wspaniały i bardzo, bardzo interesujący. Zatem jedziemy. Zacząłem, przywitałem się dzisiaj z Wami koncertem, na którym byłem w zeszły piątek. Koncert jakżeby inaczej, Dumy Irlandii, czyli zespołu Clanat. Piątkowy wieczór był bardzo, bardzo udany. Były Ciekawe utwory i piosenki, bo oni nie tylko śpiewają, także mają utwory instrumentalne. z Prawie ich 30-letniej kariery były też chyba przez wszystkich znane utwory z filmu Robin Hood będzie też dzisiaj. Właśnie kilka piosenek w związku z tym. W związku z tym, że podcast jest z Irlandii, dzisiaj będzie tylko muzyka irlandzka, tylko klenet z nami w tle. Zatem zaczynamy podcast numer 71, marcowe, wczesne popołudnie. Dawno nie nagrywałem o tej porze dnia. By bardzo dawno nie nagrywałem, żeby mi przez okno nasze studio świeciło tak pięknie słońce. Zatem, cóż, jedziemy. Nie tylko dla Rów, po raz 71, specjalnie dla Was wszystkich, moi kochani. Jedziemy, jedziemy. podcastu, nie tylko dla orów. Reklama. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać. <głosy> podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was? Dorota? I Mark. To no jest raz do <głosy> <głosy> O! Widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj, w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy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 Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Podoba mi się to, co panowie mówią, że się podoba. A więc, jak wspomniałem, długi, trzydniowy weekend w Irlandii. Sobota. Dzisiaj właśnie nagrywam w sobotę. Raniutko wstałem, bo dzisiaj jest parada. W sumie nie powinienem mówić dzisiaj, bo nie wiadomo, kiedy mnie drodzy słuchacze słuchają. Ale w raniutko, raniutko wstałem przed paradą, jeszcze tutaj dziewczyny w łóżku leżą, oczekując na śniadanie, a ja już z mikrofonem specjalnie dla Was już szaleję, bo niedługo idziemy na paradę, niedługo będziemy patrzeć jak to tutaj w Irlandii się dzieje. Pogoda nie jest za piękna, aczkolwiek lepsza niż rok temu, pamiętam półnagie brazylijskie e, tancerki paradujące podczas parady miały oprócz skąpych na sobie ubrań, miały także dość pokaźną, można by powiedzieć grubą, gęsią skórkę na sobie, gdyż na pewno była temperatura bliska 0 w zeszłym roku. No może 4-5 stopni. To było bardzo, bardzo, bardzo zimno jak na Irlandię. W tym roku mamy takie 50-50, czyli, czyli troszkę chmur, troszkę lekkiego deszczyku Czasami słońce wychodzi przez niebo i zobaczymy jaka pogoda dzisiaj. Serdecznie zapraszam na podcast. Dzisiaj będzie paradny, aczkolwiek będzie dzisiaj o podcastach troszeczkę. O troszeczkę. Będzie przede wszystkim o nowej, przepięknej stronie Polskiego Radia. Nie wiem, czy sympatyczny i przemiły Łukasz W. powiedział nam o tej stronie. Jeszcze nie słuchałem jego podcastu, ale, ale dzieje się... Może niedobrze w naszym podcaście, w naszym podcastowym świecie, ale się dzieje. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Dobrze, dziękuję przede wszystkim za bardzo, bardzo dobre recenzje i kilkanaście przemiłych listów od słuchaczy w związku z ostatnimi podcastami. A Propos podcastów to się dzieje bardzo, bardzo dziwnie, bo od kiedy reportaż pana Janusza poszedł, że tak powiem, w radio to statystyki bardzo, bardzo wzrosły, ale jest dziwnie, bo statystyki rosną jakby co drugi podcast miał bardzo drugą dużą słuchalność, czyli powiedzmy, nie chwaląc się, prawie przez pierwszy tydzień zeszłego podcastu, czyli podcastu Grafton Street, ściągnęło się prawie 300 odcinków, czyli prawie 300 osób, ale podcast tydzień temu, numer 70, nie, to był numer 68, przepraszam, ściągnął się tak normalnie, czyli koło 160, ale podcast znowu wcześniejszy, 67, 67, znowu miał ogromną ilość ściągnięć, więc jakby to tak przetłumaczyć, tak synu usyło idealnie, to słuchactwo, słuchalnictwo idzie. Ehm, idzie? A, jakoś tak się wyraźmy. Dzisiaj mam bardzo, bardzo dobry humor, dzisiaj w zasadzie wczoraj wieczorem po koncercie przyszliśmy i mieliśmy bardzo dobry humor oglądaliśmy oglądali jeszcze kilka nowych odcinków, w sumie pierwszej serii Prison Break. Zobaczymy, czy jest to konkurencja dla Losta, może coś dzisiaj o Loście się zmieści, bo dużo, dużo się dzieje. Zatem, co jeszcze dzisiaj w podcaście? Hmm, śniadanie przede wszystkim, bo zanim wyjdziemy musimy zjeść dobre, dobre śniadanie. Mamy zamiar dzisiaj pochodzić troszeczkę po mieście, posłuchać jak się dzisiaj paradnie ludzie bawią. Zjechali dzisiaj ludzie chyba z całego... Już mucha mi to lata. Wiosna przyszła, już muchy lata. Um, ludzie zjechali się z całego świata, żeby zobaczyć nie tylko pochód albo też paradę świętopatryczną. Taki nowosłow, słowotwórstwo nowopatryczna, ale dzisiaj jest także mecz: Irlandia-Włochy w rugby. Jest to ostatni mecz, ostatnia szansa na zdobycie um, Pucharu turnieju sześciu narodów przez Irlandię. Będziemy także to e, obserwować. Postaramy się w ciągu parady wejść gdzieś do jakiegoś pubu i zobaczyć, co się dzieje, bo mecz jest o 1.30, parada zaczyna się o 12.30 i zobaczymy, jak nasi, że tak powiem, już nasi zieloni z Włochami będą grali. Mam nadzieję, że się uda. Francja gra, która zajmuje pierwsze miejsce w turnieju, gra w tym samym czasie e, ze Szkocją, Um, Francja może wygrać ze Szkocją co nie przekreśli szans Irlandczyków ale Francja musi zdobyć mało punktów co znaczy Szkoci mogą zdobyć dużo Francuzi troszkę mniej w każdym razie będzie tutaj decydować w, w, w wypadku zwycięz obydwu dru oby drużyn czyli Francji i, i Irlandii będą decydować tak zwane małe punkty zatem lecimy w naszym podcaście idziemy na dwór jak to się mówi po poznańsku. i Martin z Masy Krytycznej by powiedział zapewnie idziemy na pole, bo chyba w Krakowie, w Galicji się tak mówi. Um, w ogóle pozdrowienia dla Martina. Wszystkich bardzo, bardzo zapraszam do Masy Krytycznej. Widziałem już nowe podcasty w jego nowym projekcie, czyli serdecznie zapraszam w imieniu moim i Martina oraz wszystkich polskich niewielu niestety podcasterów do Masy Krytycznej i tam można umieszczać swoje podcasty. Jeśli ktoś ma chęć, jeśli ktoś nie do końca czuje się jeszcze na siłach, by na przykład otworzyć tak dobrze prosperujący podcast jak mój, to proszę wysłać do Marcina jeden albo dwa odcinki. Marcin to w masie krytycznej na pewno opublikuje. Nowy podcast Radka. Polecam. Bardzo, bardzo miły głos i bardzo miło się go słuchało. Radek pozdrawiam i cóż, życzę powodzenia w swoim podcaście. To tyle, co jeszcze, co jeszcze Może jakaś piosenka, Klenet Jedna z ładniejszych piosenek Jaką pamiętam e, Klenet Była także wykonywana podczas koncertu Była to piosenka, która w oryginale Była e, nagrywana z Bono Tutaj niestety Zamiast Bono wystąpi, wy, wystą, występował Człowiek, który grał na elektronicznej Albo elek, elektronicznej chyba harfie I ten głos nie był do końca Tak czysty i Pięknie brzmiący jak Bono. Posłuchajmy jak Bono i zespół Planet. To był chyba rok 1989, tak mi się wydaje. Arek, nasz kochany Szczepan, wie wszystko a propos zespołu YouTube. Może on w jakichś show notes napisze, który to był rok. Zatem Planet i Bono i jedziemy z podcastem 71. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów. Not only for samotnych, nie Not only for nie Not only for nie Not only for the Reklama <laughs> <Or> admitted free? <laughs> uh, lads! Uh... Fair play lads, take it easy! Wprost w zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. O, przepraszam bardzo, proszę uprzejmie. Najlepszym dniem jest niedziela. <głos> Najlepszym dniem jest niedziela. Polski detroit nadaje. Podcastowy numer nowy, świeżutki i gotowy. Po reklamie. Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej. słuchacie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla Orłów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Podcast nie tylko dla orłów. Witamy po muzyczce. Podcast. Podcast to takie moje małe dziecko. Podcast to to, co lubię robić. Podcast to to, moi najdrożsi, co daję wam, co daję swojego wam, czyli takie małe, jak już kiedyś mówiłem, listy w butelce specjalnie do was wysyłane do czerwka. Do Piotka z Krakowa, do Granda, do Kamila, to są tacy, jak już wspomniałem, moi najlepsi, najlepsi słuchacze, ale jest też mnóstwo, mnóstwo anonimowych słuchaczy, z którymi chciałbym mieć kontakt, dlatego za tydzień podcastu teoretycznie z moim głosem nie będzie. To jest taka mała zapowiedź. Mam nadzieję, że podcast oczywiście ukaże się jak to wtorek, ale nie będzie, będzie że tak powiem, podcast staśmy, taśmy. Czyli zapraszam na za tydzień. A za dwa tygodnie nowa edycja podcastu Nie Tylko Dla Rów, edycja wiosenna, zmieni się dużo w podcaście. Może niekoniecznie ramówka, ale zmieni się strona. Będzie nowa, odmłodzona, przepiękna strona Pracujemy nad nią, pracujemy, będzie troszeczkę nowych zajawek, będzie troszeczkę nowych rzeczy i będzie też coś takiego, bo wkroczyliśmy, powiedziałem sobie coś takiego, wkroczyliśmy w lata 70., bo podcast 71 można by skojarzyć z datą 1971, a dla bardziej wprawnych, moich drogich słuchaczy, i ta data jest bardzo ważną datą dla tutaj dla Was właśnie mówiącego. Czyli wymyśliłem sobie coś takiego, że zrobimy takiego um, power powerplaya, czyli jeśli jest odcinek 71, będziemy słuchać, co było na listach Billboardu w tym roku najbardziej um, użyć takiego nowo modnego słowa, takim power play'em. czyli będziemy słuchać, jaka piosenka w danym roku była najbardziej popularna i znalazłem na stronie, gdzieś wpisałem The Best Song of the 1971, Pisałem i znalazłem, że jedną z najulubiejszych piosenek światowych w tym roku był nasz przepiękny i dobrze muskularnie zbudowany walijczyk Tom Jones i jego piosenka. Znajdziemy tytuł tej piosenki, jeszcze chwilę do Was trochę ponawijam, moi drodzy. I tak to mniej więcej wygląda. Chciałem jeszcze powiedzieć, że odmłodzona, wiosenna edycja podcastu Nie Tylko Dorów będzie miała hasło podcast nie tylko dla orów podejść bliżej, czyli będę starał się pokazywać poprzez moje podcasty wam drodzy słuchacze, jak wygląda życie w Irlandii, jak wygląda morze i moje życie będę wam pokazywał to wszystko bliżej, będę wam to wszystko pokazywał dokładniej, mam nadzieję też na drugą stronę, czyli oddźwięk właśnie was słuchaczy właśnie was moich drogich Wszystkich kochanych ludzi, którzy co tydzień są ze mną. Tak to wygląda. Przypominam także o konkursie, który w zeszłym podcaście ogłosiłem. Dla wszystkich, którzy mieszkają w Irlandii, są do wygrania dwa bilety na koncert Chrisa Isaaca, National Stadium, 16 kwiecień tego roku, czyli za niecałe chyba trzy tygodnie. Można wygrać za free. Trzy bilety wyślę, włącznie z moim autografem, może jeszcze jakieś zdjęcie bym dorobił, specjalnie dla tych, co odpowiedzą na trzy pytania. Trzy pytania były, muszę sobie przypomnieć, jakie były. Aha, ym, jaką kurtkę ma Chris Isaac, jakiego koloru kurtkę ma Chris Isaac na swojej pierwszej płycie? Jaka piosenka Chris Isaaca była w filmie... Zapomniałem. A, to proszę sobie gdzieś tam podziubdziać w podcaście 70 i znaleźć to drugie pytanie. A trzecie pytanie było kto jest najprzystajniejszym i najfajniejszym podcasterem w tej części Europy? Nieprawda, że proste pytania. Mam nadzieję, że przypomnę sobie to drugie. Zaraz sobie w czasie piosenki gdzieś podubie w środku i oczywiście podcastu 70. I znajdę dla Was jeszcze raz to pytanie drugie. To co? Lecimy z przystojnym waliczykiem Podcast numer 70 i She's a Lady. Piosenka, która była na liście przebojów e, chyba najwyżej notowana w roku 1971. To tyle. 4 minuty 46 sekund mojego nawijania i zaraz po piosence Zaraz lecimy na ulicę i zobaczymy co się dzieje w czasie parady Świętego Patryka w Dublinie. Mamy marzec 2007. Dublin, Irlandia. Cię, pozdrawiam was z z podcastu more I Nie tylko I they started up doing with them, and that's the Julie on Rourke and she's on Rourke. and the rest are Garda Peter Woods riding Satanta Dennis Farrell riding Finn Rue, Garda Jer Hardiman, riding Con and Garda Jerry O'Brien riding Lir and I'm her father I But there's nothing more beautiful. Do you know if you're in the city, in the city centre, and seeing the horses coming down the street? And everyone loves them. Everyone loves them. You have Dave Early riding cool, Shane Hannafin riding blue, and Garda, Tom Grace riding Tiernan. And the children really enjoying the day here today. And they really do. There's great colour and great fun in the face painting and all of the fun and the fanfare that goes with law. Eile No Shunta. And Here we have the Dublin Fire Brigade, mm -hmm. Pipe and Drums Band. I know, brilliant. Representing, of course, not just the firefighters but the ambulance crews. And, of course, look at their ma mascot, an Irish wolfhound. Duke. <laughs> He's gorgeous. Duke, the Irish wolfhound. Do you know that we've only four or five indigenous dogs, dog breeds in this country, and that's one of them? How... Oh, what a fine animal. Beautiful. Absolutely beautiful. Absolutely gorgeous and of course they do incredible work the firefighters in this okay they represent only the Dublin Air but all around the country and the ambulance crews they do incredible work that's right and they have travelled oh, around fair the world sure. look at the Lord oh. Mayor's coach absolutely gorgeous and the Councillor Lord Mayor of course the Mayor Councillor Vincent Jackson is inside and this coach when it was first designed and and made it was valued at 2690 there's Councillor Vincent Jackson it's now worth 3 million euro pounds, Three 3 million believe. euro now. Yeah, it's, amazing. It's, it's absolutely amazing. It's 24 feet long, mm -hmm. it's 24 feet high, yeah. 11 feet wide, and two and a half tons in weight. Wow. And it was designed originally to be drawn by six horses. Absolutely. And of course Stillion it was rider. restored. It looks fantastic. It was, and the there's the councillor himself, the mayor, Vincent Jackson, who's here today with his wife, Veronica. And I believe there are two children in the coaches, nephew and niece, Aaron and Sean. Isn't it well for some? That's right. And we may get to look at one of the guests that the mayor has with him today. Absolutely beautiful. He now met one of them in America who broke her leg. She was to be parading with one of the bands and broke her leg and he invited her to sit in the stand with him. Sheila. We're going to go straight over to Sheila now. Sheila Shaw again. Christine Quinn Quinn is a US politician. She is renowned for her outspoken views and she joins me now. Welcome to the Dublin parade. Are you enjoying it so far? Oh ho ho. Nie tylko dla orłów z zielonej Irlandii. Podcast 71, lecimy dalej, czyli słyszeliście, moi drodzy słuchacze, taką jakby transmisję z RT1, z telewizji, specjalnie dla Was nagraną i słyszeliście, czyli co umiem oczywiście język angielski, o tym, że dzieci, dla dzieci w sumie ta parada jest największą radością, bo całe miasto jest pomarańczowo-biało-zielone, dzieciaki wymalowane, każdy prawie... Prawie każdy ma na sobie coś zielonego. My idąc do miasta, mieliśmy na sobie zielone, fajne takie t-shirty i swetry. Ja nawet miałem zielone buty. Um, ludzie po prostu, prawie każdy miał jakieś baloniki, jakieś chorągiewki, jakieś trójkolorowe po prostu rzeczy, które mogłyby symbolizować Irlandię. Potem było o... <śmiech> Przepraszam, coś rybka mała. Potem było o tym, że przemaszarowali właśnie irlandzcy, Dublińcy, dublińscy strażacy ze swoim to jest chyba owczarek szkocki o imieniu Duke. Potem za nimi jechał mer miasta w takiej karocy. Arek pamiętamy rok temu, wrócimy zaraz do Areczka. Jeździ właśnie w takiej karocy, która jest ogromnie, ogromnie Precious, precious, my precious, precious, czyli bardzo, bardzo droga. I tak to mniej więcej wygląda. Załapaliśmy się na troszeczkę parady. W zeszłym roku i dwa lata temu robiłem bardzo, bardzo dużo zdjęć. Teraz miałem już nadwornego fotografa, który za mnie robił zdjęcia. Pozdrawiam Cię, Przemek. I... I tak to wyglądało, że naszym celem w tym roku było udanie się na sam koniec parady i zobaczenie tych ludzi naprawdę z bliska na... To jest ulica, zaraz za... parada w tym roku szła, chciałbym mu tego zacząć, od Parnell Square. Od trzech lat właśnie chodzi tą drogą. Od Parnell, od Parnell Square do katedry św. Patryka. I właśnie tam za katedrą jakieś 100 metrów kończy swoje, kończą swoje żywoty wszelkiego typu muzykanty, paradne i różne inne pochody. I tam najłatwiej znaleźć ludzi gotowych do udzielenia słów do porozmawiania, najlepiej robić po prostu tam zdjęcia. Potem tam w zasadzie ludzie już nie docierają, bo skoro widzą, że już to wszystko się rozchodzi, to jakoś tak nie do końca ten moment, kiedy oni ładują się do autobusów, że tak się wyrażę, i zwijają swoje manatki, nie do końca jest obłożony ludnością. A ja właśnie... Ym, w zeszłym roku byłem też tam w tym miejscu i ja właśnie w tym roku postanowiłem przede wszystkim udać się w to miejsce. Oglądaliśmy właśnie przed chwilą większość parady w telewizji. Troszeczkę nagraliśmy. Będzie mały wideokast z parady i będzie przede wszystkim wideokast z ludźmi, których za chwilę Państwo, moi drodzy słuchacze, usłyszą. Specjalnie taki jest dwudzielny, mam nadzieję, że znajdę chwileczkę czasu w tym tygodniu i wrzucę wideokast, ale za namową Pana Janusza, jak rozmawialiśmy półtora miesiąca temu i e, jakby, ku jakby to się wyrazić, jakby, w, w, jeszcze raz, y, Moje hasło, jak wspominałem wcześniej, jest na wiosnę, będzie podejść bliżej. Czyli właśnie chcę z ludźmi bardziej się zaprzyjaźnić a propos podcastu, żeby ludzie wiedzieli, co to jest podcast. Bo ostatnio na przykład gdzieś na jakimś forum napisałem, tak troszeczkę udając, że nie wiem, napisałem, co to jest podcast, czy ktoś wie. No to ludzie pisali, że to jest jakieś, jakaś strona z filmikami z YouTube, jakaś taka for, forma dowcipy można ściągnąć z internetu. Nie było i żadnej chyba dobrej odpowiedzi. Ludzie po prostu po prostu nie wiedzą. I ja bym chciał troszeczkę, tak tutaj na moim irlandzkim, polsko irlandzkim tutaj e, podwórku troszeczkę przybliżyć wszystkim podcast. Może nie tylko mnie, jako przystojnego, sympatycznego i miłego, niesamowicie skromnego faceta. Chciałbym właśnie przybliżyć właśnie ideę podcastingu i mniej więcej to, że nie wystarczy nie wystarczy mm, słuchać. Warto by coś nagrać i puścić to w świat i podzielić się. Zatem, korzystając z tej mojej światłej idei, postanowiłem troszeczkę jednak się lekko denerwując, troszeczkę jednak mając mięciutkie nogi, chciałem podejść i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy właśnie występowali w paradzie. I udało mi się bardzo łatwo i mam nadzieję bardzo ciekawie zinterwiwiować, albo może inaczej się wyrażę, porozmawiać z ludźmi, którzy właśnie w tej paradzie występowali, brali udział. Czyli na sam początek będzie człowiek, który najdłużej w historii w St. Patrickowej Parady w Dominie chodzi na szczudłach. Posłuchajmy, jak to wyszło. Posłuchajmy jego naprawdę ciekawej rozmowy ze mną, ze skromnym polskim podcasterem. Posłuchajmy. Yeah. Ok. Tak, Polish guys are here. We are Polish guys in our section here. Yeah, that was yes. somewhere before. The red section. So yes. We've been so busy, I've been able to focus on Okay. Yeah, was, you know, the, the red guys. Yeah, just we have great pleasure to talk today. Where are you from and what are you representing? Uh, I'm from the West of Ireland. My name is Killian and this is our group here. And we're representing two different schools, but we also have a couple of Polish uh, performers here today. Yeah, they were, I think them they were coming up at the back here. Yeah, on just, stilts. Yeah, on the red, vivid with, the, with, red. The, with the dragon. Uh, with a dragon scaring yeah. the life out of the little children. Yeah. And uh, It was very windy here today, and I think they did very well to stay up on their stilts. I'm utterly exhausted, but we had a great time out there. We entertained everybody. Happy Paddy's Day to everyone. This is our national holiday. This is the biggest event in Ireland. And it's uh. great to be here in Dublin and it was wonderful to have the Polish performers along yeah. to perform with us. Yeah, that was first time when the Polish uh, people performed during the Paddy's day. Well, I'm hoping to go over and perform in Poland myself. So uh. I'll need a couple of... Polish young people who come out and perform with me. Yeah. Do you think would there be any chance of finding some young Polish people who perform with me? Uh, probably yes, after probably this uh, radio performance probably there will be no problem to find Polish people. Okay, well when the hair were coming over yeah. they'll hear from the guys that are over here. Yeah, I'm okay. not sure it's sometime in the summer. I've never been to Poland. And there's lots of Polish people over here in Ireland. Yeah, there's lots of Polish people. And uh, one more question. Uh, how long it takes you know, to go from O'Connell Street to here? Okay, I think it's nearly three and a half miles. Yeah. It's a bit of a marathon. Yeah. And that's if you do it in one direction. Yeah. My costume was over 13, yeah, 14 feet high. Yeah, and and it's windy today. And it's very windy which okay. you go on the good energy the good adrenaline and the response of the crowd. Yeah, so that's what it is. And there was your probably first performance during Paddy's Day or you no, I was last year or two days, two ago. I am ago? supposed to be the oldest stilt walker in Ireland. I am oh. fi 52 years old. So still, still in shape. And still in shape. I practice on my bicycle every day. Oh. I cycle 12 kilometers a day to keep yeah. fit to do this. Okay. So it was great to talk to you. Happy Paddy's Day to everyone in Poland. Thank you and Happy Paddy's Day to all people in Ireland. Okay. Cheers. Bye. Just, just the picture and that's all. Thank you. Tak to było. Właśnie człowiek, który na szczudłach. To jest chyba, chyba 20 któraś parada Patrykowa najdłużej, najdłużej chodzi, chodzi na szczudła. Zobaczą go moi drodzy słuchacze w wideokaście, który, mam nadzieję, lada, lada dzień się ukaże Następną, Następnym gościem w podcaście zaraz, a proszę usłyszeć jak, jak ym, orkiestra z północnej nadreni grała i znaleziona przypadkowo jakaś ym, oglądaczka parady i jej i jej wrażenia. Proszę proszę, proszę, proszę, proszę, posłuchać, jak właśnie niemiecka orkiestra mm, z Molheim właśnie grała na paradzie. A polskie orkiestry? A po co? Po co się pchać do Irlandii? Niemcy przyjeżdżają do Irlandii, Polacy. Jak nie zarobem to nie przyjadę. Posłuchajmy, nie będę więcej gadał, jak grała niemiecka orkiestra i takie malutkie, malutkie mm, wywiadzisko z taką skromną tutaj Polką tą Tak, to była orkiestra, to była orkiestra z nadreni Północnej Westfalii, niemiecki akcent w podcaście nie tylko dla Orów, pozdrowienia dla gości Samosi. E, Chciałem się spytać tutaj na napotkanej e, e, takiej dziewczyny, jak pani, bo to jest pani pierwszy, pierwszy występ, e, występ podczas parady, jak pani e, się odnalazła tutaj na paradzie, jak pani to wszystko... Znajduje. Ja myślę, że jest to coś niesamowitego, mimo, że pogoda jest taka sobie, no niby nie pada, ale jest bardzo, bardzo wietrznie i te kostiumy po dwa metry wysokości. Ja nie wiem, jak ci ludzie chodzą. Tak, przed chwilą mieliśmy okazję <laughs> rozmawiać z tym panem, co miał takie te e, kusarskie, wysokie skrzydła. Wieje dzisiaj jak cholera? Wieje, wieje. Czyli ale, kolorowo. Ko ale, ale właśnie, ale jest bardzo kolorowo. Ludzie poprzebierani, ludzie chodźmy wymalowani. Do, chodźmy do Hindusów. Mamy Hindusów tutaj niedaleko. Może uda się z nami coś pogadać. Kolorowi, wymalowani i wieje. I, I ładnie? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo wesoło. I tyle. I tyle. Idziemy do Hindusów. Jak już wspomniałem, poprzednio zachęcony w e, kilkunasto... Min, nawet kilkudziesięciominutową rozmową z panem Januszem Deblesenem, aby wyjść do ludzi. Zatem ten podcast jest jakby pierwszym takim podcastem jak już wspomniałem z hasłem podejdź bliżej, aczkolwiek za dwa tygodnie pierwsza edycja wiosennego podcastu podejdź bliżej i w trzeciej odsłonie w, jakby to też dzisiaj w drugiej części mojego podcastu nie mogę znaleźć słów. W drugiej odsłonie chciałbym Wam, słuchacze, przedstawić Sikhów. Nie tych z Gwiezdnych Wojen, ale prawdziwych Hindusów, Sikhów, ubranych przepięknie. Zrobiłem im kilkanaście ładnych zdjęć. Um, załączę w show notes um, moje zdjęcia, link, przepraszam, do zdjęć do Flickra i tam sobie proszę zobaczyć. Nie wiem, czy będzie w dniu ogłoszenia podcastu, opublikowania podcastu we wtorek, bo mam troszeczkę dużo tych zdjęć i muszę obrobić, ale proszę zobaczyć, weź na mojego Flickra i tam na pewno będzie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zdjęć właśnie z parady, które zrobiłem. Um, to tyle, zatem zapraszam na bardzo ciekawy Króciutki wywiad z człowiekiem z telewizji hinduskiej, który właśnie to wszystko jakby takim podcasterem, ale on to nagrywał, miał swojego kamermena, czyli, czyli był jakby reportażystą i udzielał głosu, a kamerzysta to wszystko, wyraża się tak kamerowo, ale zdjęcia naprawdę wyszły i... Jak już wspomniałem, troszeczkę miałem mały opór, żeby podejść do tych ludzi i się spytać, ale potem potem zauważyłem, że ludzie jakoś tak bezstresowo podchodzili do tego wszystkiego. Ja się pytałem, oni, oni odpowiadali, było to bardzo fajne, przyjemne i mi się wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi po prostu rozmowa. Posłuchajmy jak Gwiezdne Wojny i Sikhowie i podcast Nie Tylko Dorów współpracowało. Posłuchajmy. Tak, bawiam się hindusi bardzo, bardzo fajnie. Chciałem się spytać jak zdjęcie w pośród 30 hindusów. Troszkę niepewnie się czułam, no. ale znajdujemy się teraz w grupie hindusów. Bardzo ładnie wyglądają pomarańczowo-czarni. Postaramy się porozmawiać z kimś. Zobaczymy. Hej, hello. Hi, I'm from Polish radio. Would you tell me where are you from and probably from India? Or yeah, actually, the state uh, in India is Punjab. Uh, yeah, Punjab. So yeah. from Punjab, yeah. And, uh, this is the first time in the irish history yeah. uh, since they're uh, celebrating the st patrick's day that yeah. their uh, Sikh, first asian community which is participating to the parade that Sikh community yeah well uh, they're living here for a long time but uh, it's very few people that know this uh, community yeah. so they're just trying to promote them mm -hmm. so it's very it's a very proud day for us as an uh, as an sikh as and punjabis that yeah. the first time of the history no one ever yeah. have uh, been participating to this parade yeah. and this is the first time they're participating yeah there was polish Polish party in the San Paddy's Day there was only, always uh, there was uh, as well Polish uh, Yeah, first they've, been, they've been in European countries they've been in yeah. European countries all around yeah. the world but from India I would yeah. say from Asian side yeah. it, only this is the first time they've been passed so yeah. it's really really proud moment for them yeah So yeah, look, you look fabulous I saw during the uh, parade you, you were fabulous, you know, the color. That, that's that's the color of Punjab. That's the yeah. religious color which we the, which they're wearing. That's a religious army of, yes. the, uh, of the, what so do you call it? the orange and the black. Orange is the blue. Orange is the blue. That one's the uh -huh. original one. So, it's actually uh -huh. the army of the Guru. Operation, which is So, yeah. yeah. And uh, most of the people are living in the island. Yeah, they're living in Ireland, yeah. yeah. They're living here for a long, long time. Like, from 10 to 15 years. Uh -huh. They're living here, but the community is not that much. It's like, uh -huh. on the countable, so, yeah. Okay. Thank you. Thank, thank, you, thank you, you so very much. much. Nie tylko dla orłów. Trochę inny radio. Yes, Hi, uh, we have a great pleasure to find some people from USA, from Tennessee. Yeah, for, um from Knoxville, Tennessee. Uh, yeah, uh, okay. This is your first time during some party's day in Ireland? Yes, sir. First time. Yeah. I, mean, I love it. It's great. Yeah. Did you enjoy it? Oh, yeah. Yeah, despite the weather and despite the wind. <laughs> uh, it was kind of windy. I play tuba, so it was like having a big sail on my head. Yeah. But, uh, but it was yeah. a lot of fun. Good parade. Yeah, and uh, this is your first parade in Ireland? Yes, sir. Yeah, and... Now you're living, you're going to USA or you live, do USA, czy have another plan? Mamy jeszcze dni, we're going to London tomorrow, uh -huh. spend the rest of the day in, in, in, uh, Dublin here in oh, Dublin. Okay. And heading back to, to Knoxville. Oh, okay. OK, thank you so much. Thank you. Take care. Miałem niesamowitą przyjemność rozmawiać właśnie z pierwszą hinduską częścią Parady Świętego Patryka w swojej kilkunastoletniej już historii. Zatem słyszeliście, drodzy słuchacze, Sikowie, nie z Wojen, a z Indii. Zanim zakończę podcast, bo zbliżamy się już pomalutku, pomalutku do końca, chciałbym powiedzieć o stronie polskiego radia, o której wspomniałem na początku. Zatem www.polskieradio/podcasting. Świetna strona. W zasadzie można by powiedzieć, pomoc przyszła z najmniej oczekiwanej strony świata, gdyż jak już rozmawialiśmy z naszymi drogimi podcasterami nasz podcastowy świat, może nie ma się tragicznie, ale nie ma się też dobrze. Kilka nowych podcastów się pojawia, ale nie ma czegoś, przepraszam, kanapka, niedojedzona, ale nie ma czegoś takiego przełomowego, nie ma podcastów, które jakby pomogły nam w rozwoju, w propagacji tego wszystkiego. Podcast Polskiego Radia pojawił się jakieś 4 albo 5 miesięcy temu. Dział Nowych Mediów w Polskim Radiu um, zaczął na początku publikować um, kilka audycji stałych, a teraz proszę sobie wejść, proszę sobie zobaczyć, proszę po prostu posłuchać. Jest ogromna ilość audycji, słuchowisk, reportaży, do wyboru jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ale co ważniejsze, chyba nawet bym powiedział najważniejsze, Polskie Radio zrobiło świetną robotę, gdyż na swojej stronie opublikowało jakby takie małe kompendium wiedzy, czyli co to jest podcast, jak się je, co się z tym robi, jak słuchać, na czym słuchać, jak robić. Po prostu jak zobaczyłem tą stronę w piątek wieczór, nie mogłem, nie mogłem wyjść z podziwu, że... Takie coś pojawiło się na naszej scenie podcastowej. Ogromne oklaski dla ludzi um, z działu Nowych Mediów. Niedługo um, powiem, myślę, że za dwa tygodnie, o tym, co się zdarzyło. Albo może powiem inaczej, o mojej skromnej korespondencji właśnie z ludźmi z, z Radia, z, z działu Nowych Mediów. I cóż, na stronie Polskiego Radia można także dodać swój podcast. Bardzo polecam. Ja nie dodałem swojego podcastu. Albo dział nowych mediów dodał mnie automatycznie. Albo jakaś zaprzyjaźniona duszyczka zrobiła to już za mnie. Oczywiście w pierwszej kolejności na pierwszym miejscu Łukasz W. Witkowski, oczywiście jedynie słuszny Polski Detroit. I potem mamy Glossę. Potem mamy pozytywne zacisze Borysa. Ja byłem na jako szósty dodany. Zatem polecam wszystkim tą stronę. Naprawdę... Em, Warta, strona wart, można by powiedzieć, strona warta słuchania, bo ze strony można słuchać naszych podcastów, można słuchać Łukaszka, można słuchać mnie. Linki nie są przekierowaniem do stron, tylko na stronie właśnie już podcastu Polskiego Radia można bezpośrednio słuchać dowolnie wybranych, aczkolwiek tylko tych z listy, na której są dane podcasty, można słuchać. Dobrze. Dobrze, to po kończymy. 3 minuty 33 sekundy. Zanim się z Wami, drodzy, pożegnam, chciałbym podzielić się rozmową, którą przeprowadziłem na samym końcu z człowiekiem, którego historia jest bardzo, bardzo ciekawa i którą chciałbym Wam przybliżyć. Czyli zobaczycie go w wideokaście już za kilka dni, ale zanim zobaczycie, posłuchamy rozmowy, którą przeprowadziłem właśnie z człowiekiem chyba który najdłużej występował można by użyć takie słowa w patrykowych paradach nasz przemiły starszy pan proszę proszę się uzbroić troszeczkę w cierpliwość i mam wrażenie, że właśnie ta rozmowa dała mi niesamowitą jak i przyjemność ale doładowała mnie tak energetycznie i mam naprawdę teraz o wiele większą radość radość zawsze miałem, ale o wiele większą radość i przyjemność i siłę by dalej wyjść z mikrofonem i dalej szerzyć hasło, które niedługo będzie hasłem przewodnim mojego podcastu, czyli podejść bliżej. Posłuchajmy rozmowy z przemiłym, mogę by powiedzieć, dziadkiem. I na końcu piosenka kończąca, czyli Klenet, czyli nieśmiertelny Robin Hood, ale ten brunet, nie ten Blond, bo pamiętamy, że w pewnym momencie Robin Hood prze. Mm, przeszedł transformację w filmie I zamieniono aktorów Zamieniono z bruneta na blond Na ten blondyn Już nie był taki, taki kuszący Zatem dość gadania Więcej słuchania Podcast nie tylko dla rów Podejdź bliżej Zapraszam Ja, to jest recorder Bardzo fajnie Ja, jestem z Polish Radio uh... I would like to, uh, like to uh, ask you where you're from and oh just... Oh, yeah, please. You yeah. tell me when to start. Yeah, yeah. No, it's it's okay. No? Yeah, yeah. Where are you from? <coughs> okay. Yeah. Nice bike, anyway. Thank you. Yeah. Okay, where are you from? Uh, Dublin. Dublin. And this is your... Probably not first, but uh, somebody's uh, uh, 20, 20. 30 30 Yeah. Thirty years. Yeah, 20, yeah. You understand? Yeah. Yes. Yeah. I saw you on TV because we we just watched the beginning on TV. Beginning today on TV? Yeah. On today. Yeah. Look well. Yeah, you you, you looked was well. Look close. Yeah, yeah very, close. very very very close Thank and very you. nice. What time uh, was it on that? Uh, what's th uh, on TV? Yeah. Uh, that was uh, close to twelve. Oh, around 12, Yeah. Yeah. yeah. Did I and look good? Yeah, you look very good, you. very handsome. And um Oh why you y want to know a little about the bike? Yeah, I would like to know something about, about the bike. Yeah. Because the bike is fantastic, you know. But well, it's only used for it's only once used once a year for the parade. For the parade, yeah. That's lots all. of lamps, uh, lots of It has a everything, Simon's up yeah. are you looking up? Yeah. Yeah, just the lights. You like, yes. Yeah. What's What's in the uh, trolley? Well, it's really a camping trailer. You could, uh -huh. you, you could use it for shopping, anything. uh -huh, for shopping, yeah. Yeah, you can bring it up to any bike. Uh-huh. Are you with me? Yes. Thanks. Yes, so you have lots of lights, you have lots of... Uh Um, did you see me earlier today? Yeah, I is saw you, right you on on the TV, TV. Yeah, with the lots of badges. <laughs> yeah, and you yeah, Did I look well? Yeah, very uh, well and very handsome. And did probably was that, was that at lunchtime around 12? Yeah, there was yeah close to 12 at Station, you don't know what station. Uh, RT 1 All oh, lovely. Yeah, so Thanks. probably there will be some. Uh, uh, retrospect. Coverage. Yeah, so Where you can you watch your TV. I'm from Poland. Very. No it's Poland warm. It's not warm, is it? Yeah, it's it's probably 10 better degrees. Than, better than here, is it? Uh, i don't know, it depends in w oh. which uh, yeah, part of Poland. It, yeah, I know what you mean, yes. Yeah. That okay. is very good, isn't it? Yeah, this is a small uh, recorder. We, how does it work? Yeah, this is uh recording the voice after oh, this I'm transferring no, this to you, the Yeah, is there a little tape in it. Uh no, this is just uh oh, yeah. there's no tapes now. Very good, there's you know, I'm transferring the this file yeah, to the computer nice. yeah. and to the radio. And can you hold on to that now? Me talking yes, yes, yes, everything. So would you like to say something to the Polish people in uh, uh in, in Ireland? Oh yeah. Uh, yeah, <coughs> The Polish people in Ireland are very welcome to Ireland, yeah. okay? Okay, yeah. so I hope you'll see you next year, Yes. on Paddy's Day. See you next and year. And take care, God bless okay, you. Thanks again. So it was I definitely on TV, no messing? Uh, on TV, yeah, yeah, RT1. Today? Yeah, so thanks. you can watch probably some, uh, there will be, you know, some, again, <coughs> some parties. So you'll see yourself on TV. Ah, that's great. Yeah, they probably show the highlights this evening. Yeah, highlights is probably at evening. Is that a Yes hello to Yeah. A... How do you say hello in Polish? Uh hello um Polish? And like a hello, but you can say oh. um Fuskiego Dobrego means all the, Is that yeah, yes. all the best. Ah, yeah, all the best, Fuskiego Dobrego. Wszystkiego Take care, God oh, bless. Very nice. Yeah. Horses. You like the yeah. please, please. Yeah. yeah. Okay. Very Take care. Good. See you. Yeah. Yeah. Yeah, see you next year, maybe. Yeah. Okay, yeah. okay. Thanks again. Okay. Czy oni na TV? Very yeah. well. Yeah. yeah. That, about 12, yeah. yeah, yeah. that was on twelve o'clock. Okay, bad. just one more picture. Thanks again. That's very nice. Can you get yeah. them here? Uh, yeah. No, can you buy them here, now? Yeah, oh, you I can buy I never saw one before. Yeah. Okay. Thank you. Uh, is that it? Yes. Finished? That's all. Uh, Thank you. Have a nice weekend. Okay, yeah. And you to nice you. Wprost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. A teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariackie. Natający latający smoli, który mówi! A spadaj! Strych.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 Radio Orła No, to kis-kis. Very much kisów.